Yeah, my... I'm zespół Imar Han ze swojej nowej także płyty do początek tego roku. Trochę zmienione brzmienie w stosunku do nagrań poprzednich. Tu akurat utwór bardzo energiczny, a w tym wcześniejszym, którego słuchaliśmy właśnie pojawił się ów syntezator modularny, który tak zmienił brzmienie tegoż zespołu. A pozostając jeszcze w Afryce, posłuchamy teraz muzyki etiopskiej, która przez jakiś czas była rzeczywiście zapomniana, ponieważ była, była aranżowana w latach 70., -tych, 60., -tych, natomiast przez jakiś czas też nie była wykonywana, to muzyka kompozytora ormiańskiego, Nersesa Nalbandiana, który był filarem, no, przynajmniej jednym z filarów właśnie kompozytorskich i współczesnej, powojennej muzyki etiopskiej, po Położył podwaliny pod Swinging Eddies, pod Ethio Jazz. No i niedawno ukazał się kolejny muzyczny tom słynnej serii Ethiopic, gdzie muzykę Nalbandiana interpretuje zespół z, ze Stanów Zjednoczonych, Eider Orchestra. Ja mam Znakomita muzyka Nersesa Nalbandiana, ormiańskiego kompozytora, aranżera, dyrygenta, który działał w Etiopii w latach powojennych, a słyszeliśmy ją w wykonaniu amerykańskiej Eider Orchestra pod dyrekcją Rasa Gershona. Co ciekawe, było to nagranie na żywo, które odbyło się w Narodowym Teatrze w Addis Abebie w maju roku 2011, a można tej muzyki słuchać na Ostatniej części serii Ethiopic, która ukazała się w, pod koniec zeszłego roku. No i na koniec już także jeszcze muzyka z Etiopii. Będzie to saksofonista Tilaye Gebre. Bardzo także ważna postać dla etiopskiej muzyki. To składanka z jego utworami nagranymi w latach 70. i 80., która też się niedawno ukazała, a towarzyszy mu zespół Dachlak, który także był znany chociażby stowarzyszenia właśnie Mulatu astatkę czy innym etiopskim wokalistom. Ja Państwu już za dziś dziękuję i życzę miłej niedzieli. Magdalena ma do usłyszenia.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 Już w poniedziałek koncert zespołów Voces Sławes i Lincolnity pod dyrekcją skrzypaczki Amandine Beyer, a w programie muzyka Dietricha Buxtehudego, między innymi niezwykły, kontemplacyjny cykl Membra Nostri. Początek transmisji z kościoła Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej o 19. Zapraszam, Marcin Majchrowski. Autopromocja Dwójka Jesteś na miejscu, Agata Kulesza. Tu dwójka, program Drugi Polskiego Radia, minęła 18.30. Wieczór ze słuchowiskiem. Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Zapraszam dziś na słuchowisko dokumentalne Wacława Stawnego, którego premiera odbyła się w 2005 roku. To historia pastora kościoła ewangelicko-augsburskiego Dietricha Banhofera. Lata jego działalności przypadają na czas dojścia Hitlera do władzy. Banhofer był przeciwnikiem faszyzmu i brał udział w przygotowaniu zamachu na Fierera. W słuchowisku usłyszymy m.in. Jarosława Gajewskiego, Krzysztofa Kołbasiuka i Joannę Jerzewską, ale także nagrania dokumentalne. Zapraszam. Wacław Stawny. Powieszony na rozkaz Führera. Krótka opowieść o pewnym Niemcu i dwóch domach w Szczecinie. W ostatnich dwóch latach biorę lekcje u pastora Dietricha Bonhoeffera, który został powieszony 9 kwietnia 1945 roku na rozkaz Führera. Zacznij od początku, zacznij jeszcze raz, mówił do mnie, naukę chodzenia Naukę pisania, czytania, myślenia. Trafiłem na informację w biografii, że Finkenwalde to miejsce, gdzie Bonhoeffer był jako dyrektor prowadzący seminarium kaznodziejskie i że jest to miejscowość w okolicach Szczecina, ale wówczas nie wiedziałem jeszcze gdzie. Nie miałem wówczas również pojęcia, czy trafię do Szczecina, czy też nie. Piotr Gaś pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, stoi polskich protestantów. Studiował w Warszawie w Akademii Teologii Chrześcijańskiej. W Szczecinie znalazł się jako pastor ewangelicko-augsburskiej parafii Świętej Trójcy. Przedwojenne Finkenwalde to dzisiejsze Zdroje, dzielnica Szczecina. W Szczecinie Zdrojach szukał Piotr Gaś śladów z czasów Finkenwalde. Śladów po seminarium kaznodziejskim, w którym kursy teologiczne dla wikariuszy niemieckiego opozycyjnego kościoła wyznającego prowadził w latach 1935-37 Dietrich Bonhoeffer. Ten dom nie istnieje. Właściwie próbowałem ustalić, co stało się z budynkiem i mam takie y, wspomnienie pani, która w latach powojennych mieszkała już w zdrojach i wspomina, że stały tam ruiny. Jechaliśmy z naszą babką autem w kierunku Szczecina. Nagle światło reflektora padło na drogowskę. Finkenwalde! krzyknęła babcia. Tam jest człowiek, którego koniecznie muszę poznać. Babcia wcześniej owdowiała i życie jej wypełniała prowadzona od niepamiętnych czasów korespondencja z różnymi ważnymi teologami. Zastanawialiśmy się, co to za święty, którego koniecznie chciała poznać Opowiadająca o swojej babci, Ruth Alice von Bismarck, miała 15 lat, gdy w 1935 roku poznała człowieka, który wywarł wpływ na całe jej życie. Tym człowiekiem był pastor Dietrich Bonhoeffer, przeciwnik hitlerowskiego faszyzmu, biorący udział w przygotowaniu zamachu na Hitlera. U babci w Szczecinie powstał właściwie dla nas uczniów Internet. Gdy już się to stało, pojechaliśmy z nią do Finkenwalde, gdzie w przerobionej na naprędce na kaplicę sali gimnastycznej odbywało się nabożeństwo. Około 30 wikariuszy śpiewało z werwą wokół grupki złożonej z babci i pięciolga w laków. Potem przemówił korpulentny mężczyzna, którego łysiny nie była w stanie przykryć resztka włosów zaczesanych z boku głowy pod górę. Gdyśmy go usłyszeli, zorientowaliśmy się od razu, że dzieje się tu coś zupełnie nowego. Coś, co nie dało nam odtąd i keiner von jest davon Pisałem pracę magisterską i zbierając materiały trafiłem m.in. na pozycję wydaną przez Klub Intelektualistów Rzymskokatolickich w Polsce. Była to książka w tłumaczeniu Anny Morawskiej. Pisma wybrane Dietricha Bonhoeffera. I tam zaglądając między innymi do fragmentów Widerstand und Ergebung”, trafiłem na myśli związane z Kościołem, wiarygodnością Kościoła. I te myśli w konfrontacji z przemyśleniami na temat y, przebudzenia w Kościele, ożywienia w Kościele, wyrywania Kościoła ze skostnienia, z pewnego formalizmu y, dogmatycznego i etycznego. Te myśli Bonhoeffera spowodowały, że właściwie poczułem się zafascynowany mocno Bonhoefferem, dużo bardziej niż było to w okresie studiów teologicznych. Als die internaty, auf których my als OST jako dzieci ziemiańskie z odległych zakątków Pomorza byliśmy zmuszeni przebywać w internatach. Po zdominowaniu szkół przez nazistów nasi rodzice postanowili wysłać nas do babci, do Szczecina chcieli nas zabrać pod ich wpływu i zaoszczędzić upokorzeń, jakich doznawały dzieci nienazistowskie. Tak znaleźliśmy się pod opieką I pod wpływem Dietricha Bonhoeffera. Jego samego ukształtowało środowisko zamożnego, zakorzenionego w kulturze, nauce, religii i humanizmie domu rodzinnego w Berlinie. Ojciec był znanym profesorem, psychiatrą. Matka zajmowała się wychowywaniem ich ośmiorga dzieci. Ona mówiła o wychowaniu chrześcijańskim, ojciec o humanistycznym. I oboje rozumieli pod tymi pojęciami to samo, wychowanie dzieci na ludzi odpowiedzialnych, nieegoistycznych, mających wzgląd na innych. Od małego dzieci Bonhoefferów były uwrażliwiane i przygotowywane do rozumienia potrzeb i uczuć bliźnich. To podejście do człowieka znalazło wyraz zarówno w działaniu Bonhoeffera, jak i w jego pismach. Siedzieliśmy na górze w mieszkaniu babcia, a na dole maszerowała młodzieżówka hitlerowska. Z ich sztandarowym z nami nadciąga nowy czas. A jak miał wyglądać nasz nowy czas? 1 lutego 1933 roku, dzień po dojściu Hitlera do władzy, Dietrich Bonhoeffer wygłasza odczyt w radiu. Mówi o wodzu, jednostce i młodym pokoleniu. Według niego wódz, Führer, to polityczny uwodziciel, Führer. Zdenerwowanie dyrekcji radia słowami Bonhoeffera spowodowało wyłączenie mu mikrofonu. W półsłowa. Z jednej strony taka otwarta i zdecydowana postawa antynazistowska w Niemczech roku 1933 jest niebezpieczna dla zdrowia i życia. Z drugiej strony oficjalnemu kościołowi nie jest po drodze z Bonheferem dysydentem. Władze kościelne wysyłają go więc na placówkę, by pracował jako pastor w niemieckiej parafii w Londynie. Bonheffer imponuje tym, że mimo młodego wieku miał tą zdolność przenikania systemu, który był w rozkwicie, jeżeli już w 1933 roku ostrzega i, i wskazuje na niebezpieczeństwa nazizmu. I wreszcie potem ta świadoma, poparta intelektem, ale też i praktyką życia, i modlitwą, konsekwentna postawa sprzeciwu, oporu w imię odpowiedzialności. Ktokolwiek chował się wówczas w cieniu autorytetu ideologii, instytucji, zbiorowości, musiał iść na kolejne kompromisy woli dobra narodu, dobra Kościoła itd. Ale system totalitarny nie uznaje cząstkowych ustępstw. Wymaga wszystkiego. Trzeba mu się oddać w całości. Kto nie jest całkowicie z nim, jest przeciwko niemu. I tak ci, którzy zaczynali od kompromisów niewinnych, kończyli na kompromisach haniebnych, jak niemiecki kościół w sprawie żydowskiej. Bonhoeffer był jednym z niewielu, którzy w przybierającym morzu moralnego brudu zachowali czyste ręce. Tak pisał Stanisław Barańczak w wydanym w 1979 roku przez Instytut Literacki w Paryżu tomie esejów Etyka i Poetyka. Ów haniebny kompromis to ustępstwo niemieckiego kościoła wobec nazistów w sprawie pastorów żydowskiego pochodzenia. Osoby pochodzenia niearyjskiego, bądź pozostające w związku małżeńskim z osobami pochodzenia niearyjskiego, nie mogą zostać powołane na stanowisko duchownego, ani też na stanowisko w administracji kościelnej. Opozycja w kościele ewangelickim Formuje się w 1934 roku na synodzie w Barmen. Tworzą ją duchowni, wierni Ewangelii, nie mogący pogodzić się z paragrafem Aryjskim. Z ich inicjatywy powstaje Kościół wyznający. Jest on teologiczną odpowiedzią na upolitycznienie Kościoła Narodowego, który, dopuszczając indoktrynację przez nazistów, oczyszcza się rasowo. Zaś w Hitlerze widzi męża Bożej opatrzności. Kiedy wszedłem w problematykę polsko-niemiecką w samej parafii, ale też w problematykę polsko-niemiecką w regionie, zacząłem szukać sposobu przezwyciężania pewnego stereotypu, który pojawił się tutaj, przynajmniej w niektórych kręgach na Pomorzu. Ten stereotyp to było pokazywanie Kościoła Ewangelickiego jako kolaboranta nazizmu w III Rzeszy większość poszła na kolaborację, ale to nie byli wszyscy. I ze względu na uczciwość i na pamięć o, no powiedzmy szczerze, o bohaterach tamtego czasu, powinniśmy powiedzieć również i o tej drugiej stronie historii, mało znanej myślę w Polsce, tej karcie historii, tej stronie historii, że byli również i duchowni, i chrześcijanie, którzy świadomi, odpowiedzialnie stanęli po stronie Kościoła Wyznającego i to właściwie wówczas wywołało we mnie taką potrzebę powrotu do Bonhoeffera. Jako pastor Kościoła Wyznającego zostaje Bonhefer dyrektorem seminarium kaznodziejskiego w Finkenwalde. 29-letni doktor teologii jest niewiele starszy niż wikariusze, zaś seminarium, które prowadzi, utrzymuje się wyłącznie z darowizn. Głównie rodziny ziemian z Pomorza solidaryzują się z Kościołem Wyznającym i wspomagają seminarium, którego celem nie jest jakaś nowa teologia, ale dawanie świadectwa prawdzie i łączenie nauki Kościoła z życiem. Nie klasztorne odosobnienie, lecz wewnętrzna koncentracja dla służby na zewnątrz i gotowość do stawiania oporu. Dla wikariuszy cena uczestnictwa w seminarium jest wysoka żaden nie może liczyć w przyszłości na dobrze płatną posadę w strukturach kościoła oficjalnego. Dietrich Bonhoeffer przyjeżdżał do biura kościoła wyznającego w Szczecinie i przy okazji odwiedzał nas, sam albo z seminarzystami. U babci mogli się wtedy dobrze najeść, co miało dla nich niebagatelne znaczenie. Bonhoeffer jest w moim przekonaniu postacią, która jest właściwie szalenie niewygodna dla Niemców, kiedy używają określeń, że nie wiedzieli o tym, co, czym jest nazizm, że nie wiedzieli, co się dzieje, że to było jak gdyby niewiadome, zakryte gdzieś tam. Skoro nie wiedzieli, to skąd wiedział Bonheffer? Skoro to było zakryte, to skąd się wziął Kościół Wyznający? W 1937, po dwóch latach działalności, Seminarium w Finkenwalde zostało zamknięte przez gestapo. Uświadomiłem sobie, że Bonheffer jest szalenie niewygodny dla Polaków z innej przyczyny. Bardzo często w rozumieniu polskim trzecia Rzesza to są manifestacje, to są happeningi, używając współczesnego języka, organizowanych przez nazistów, gdzie wszyscy krzyczą Heil Hitler. I właściwie niewiele się wie po polskiej stronie o kościele wyznającym i niewiele się wie również o opozycji politycznej w Niemczech. I niewiele się wie o tym, że pierwszymi ofiarami nazizmu byli sami Niemcy. Przytoczenie tego faktu nie ma osłabić winy i popierania nazizmu w demokratycznych wyborach. Ale wydawało mi się, że dla budowania pojednania jest potrzebne popatrzenie na historii w taki sposób, żeby uświadomić, że ona jest czasem bardziej złożona niż chcielibyśmy. Mój ojciec był do głębi zaniepokojony Hitlerem, ponieważ demoniczną siłę, która z niego emanowała, przeżył na własnej skórze. Otóż gdy von Papen został kanclerzem, mój ojciec opuścił naszą posiadłość i przeniósł się do Berlina, gdzie objął stanowisko jego osobistego referenta. W tej sytuacji zetknął się z Hitlerem. Odtąd robił wszystko, żeby wspierać von Papena. Gdy się to nie powiodło, opuścił Berlin. Akurat w porę. Niedługo potem nastąpiła noc długich noży. Następca mojego ojca został zamordowany. Przy biurku, przy którym on nie niedawno pracował. Dietrich Bonheffer. Trzeba przyjąć że dopóki ludzie czegoś nie doświadczą na własnej skórze, dopóty tego nie rozumieją. Tym tłumaczy się po pierwsze zadziwiająca nieumiejętność działania prewencyjnego i przekonanie, że nas samych nieszczęście ominie, aż jest za późno. Po drugie, tym samym tłumaczy się obojętność wobec cierpienia innych. Bonhefera spotkałem we Wrocławiu. Zacznij od początku. Zacznij jeszcze raz – mówił do mnie. Naukę chodzenia, naukę pisania, czytania, myślenia. Trzeba się z tym zgodzić, że Bóg odszedł z tego świata. Nie umarł. Trzeba się z tym zgodzić, że jest się dorosłym że trzeba żyć bez Ojca, i mówił jeszcze, że trzeba żyć godnie na świecie bezbożnym, nie licząc na karę ani nagrodę. Po rozpętaniu wojny przez trzecią Rzeszę, Bonhoeffer decyduje się na aktywną walkę. Jego życie jest i tak zagrożone. W wypadku powołania do armii jest zdecydowany odmówić służby. Odmowa służby wojskowej w hitlerowskich Niemczech oznacza nieuchronnie karę śmierci. Przez swego brata Klausa i szwagra Hansa von Donani zostaje włączony do grupy spiskowców wokół admirała Canarisa w Abwerze. Urzędzie wywiadu i kontrwywiadu w Naczelnym Dowództwie Wehrmachtu. Oficjalnie zatrudniony jako kurier unika powołania do armii. Nieoficjalnie zaś jest zagranicznym łącznikiem spiskowców, informującym Zachód o celach i planach niemieckiego ruchu oporu. Dietrich Bonhoeffer należy do tych wyjątkowych Niemców, którzy walkę z dyktaturą hitlerowskich przestępców podjęli u jej zarania, a nie dopiero dekadę później, w obliczu nieuchronnego końca tysiącletniej Rzeszy, po klęsce stalingradzkiej. Do dziś mam przed oczyma piec, przy którym stałam z siostrą, gdy nagle mi obwieściła. Ofen an "Wiesz co? Pastor Bonhoeffer chce się ze mną ożenić." "Was? Der Pastor Bonheffer will heiraten." Młodsza siostra, Ruth Alice von Bismarck, Maria von Wedemeyer, poznała Bonheffera w Finkenwalde. Tam oraz w Szczecinie widywała go wielokrotnie. Ponowne spotkanie latem 1942 roku w majątku babci Miało dla obojga decydujące znaczenie Oznaczało początek miłości Ona ładna, inteligentna, maturzystka On łysawy, korpulentny, dwukrotnie starszy Narażający swoje życie, spiskowiec Sie hat sich dann am 13. Januar 1943 w styczniu 43 roku miały miejsce oficjalne, pisemne zaręczyny. W swoim dzienniku Maria pisała codziennie do niego list. Pod datą 5 kwietnia zapisała. Tego dnia stało się coś złego. Coś bardzo złego. To był dzień jego aresztowania. To był dzień jego aresztowania. Kościół i inne budynki parafii ewangelicko-augsburskiej w Szczecinie stoją przy szerokiej, ruchliwej, przelotowej ulicy energetyków. W połowie lat 90. przy kościele powstał mały dom gościnny imienia Dietricha Bonheffera. Latem 1998 roku nocuje w tym domu grupa młodzieży z parafii św. Mikołaja w Hamburgu, której diakon Lorenz Hansen pokazał Polskę, Auschwitz, Kraków. Warszawę, Mazury. Szczecin jest ostatnim etapem podróży przed powrotem do Hamburga. W parafii w Szczecinie przejrzeliśmy książkę gości. Wynikało z niej, że najróżniejsi ludzie z najróżniejszych zakątków świata coś wiedzą o Bonhoefferze i przyjeżdżają, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej. W pewnym momencie pojawiła się ustawa o stosunku państwa do Kościoła ewangelicko augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, na mocy której Kościół Ewangelicki otrzymał możliwość uzyskania zwrotu nieruchomości kościelnych, względnie ubiegania się o nieruchomości ekwiwalentne. Po czteroletnich rozmowach udało nam się uzyskać dwie nieruchomości, które przejmowaliśmy z całą świadomością, że Pójdziemy w kierunku stworzenia Międzynarodowego Centrum Studiów i Spotkań imienia Dietricha Bonheffera. Wizyta Lorenza Hansena z parafii św. Mikołaja w Hamburgu zamieniła się w stałe kontakty. A te z kolei doprowadziły do utworzenia w 1999 roku polsko-niemieckiej grupy inicjatywnej. Dr Wilhelm Friedrich Boyens. Na początku byliśmy sami, ja i diakon Lorenz Hansen. Potem dołączyła do nas jedna pani, również z Hamburga. Wkrótce nasza trzyosobowa komórka poszerzyła się o dalsze osoby i w ten sposób zaczęliśmy ten projekt wspierać. Dziś, tak to już mogę określić, we współpracy z naszymi polskimi przyjaciółmi w Szczecinie. W grudniu roku 2000 parafia pastora Gasia otrzymała od miasta dużą willę z lat 20. w centrum Szczecina, która przed wojną była prywatnym domem, a po wojnie siedzibą czeskiego konsulatu. Aby z byłego konsulatu mogło powstać centrum studiów i spotkań, trzeba było dom przebudować i wyremontować. sehr stark to jest bardzo verfallene Haus na remont potrzebne były pieniądze, dużo pieniędzy, więc zaczęliśmy je zbierać. Sporą sumę otrzymaliśmy z fundacji Roberta Boscha. Jak się okazało, statutowym obowiązkiem fundacji Boscha jest wspieranie niemiecko-polskiego porozumienia. Po trwających przeszło rok pracach Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań imienia Dietricha Bonhoeffera zostało w czerwcu 2003 roku otwarte. Po prawie 70 latach od działalności seminarium w Finkenwalde powstał w Szczecinie dom związany z nazwiskiem człowieka, który swą odwagę okupił śmiercią na szubienicy w niemieckim obozie koncentracyjnym Flossenbürg. Mamy jedną parafię ewangelicką w Szczecinie z dwoma grupami językowymi. Mamy jedną radę parafialną, jedną listę członków parafii i wspólną odpowiedzialność. I ta wspólna odpowiedzialność kształtowana jest i budowana jest poprzez zgromadzenia i nabożeństwa w dwóch językach dla każdej grupy w języku ojczystym. prawda Choć mówimy w różnych językach, jesteśmy jedną wspólnotą, która jest powołana do tego, że pomimo bolesnej historii i przeszłości dawać wyraz przynależności do jednego Boga, a tym samym do siebie nawzajem. Czas młodości uczennicy Ruth Alice von Bismarck w przedwojennym Szczecinie i czasy, o których opowiada pastor Gaś, dzielą dziesiątki lat. W tym okresie miała miejsce II wojna światowa. Miało miejsce wypędzenie Niemców z powojennej Polski i przyjęcie w nowych granicach ludzi z utraconych terenów przedwojennej wschodniej Polski. Miał miejsce proces przemiany miasta Szczecin w Szczecin. I kiedyś wreszcie w tym czasie rozpoczął się powolny, trudny, żmudny i niekończący się proces przekształcania wcześniejszych wrogów, Polaków i Niemców w sąsiadów. Dla Ruth Alice von Bismarck ten proces rozpoczął się w 1964 roku, gdy pierwszy raz po wojnie przyjechała do Polski ze swoim mężem Klausem. Zaczęliśmy w Warszawie wizytą w Polskim Rundfunk. Klaus von Bismarck, mąż Ruth Alice i legendarny dyrektor radia i telewizji w Kolonii, zasłynął w Republice Federalnej jako obrońca politycznej neutralności i niezależności radiofonii publicznej. W Warszawie on i jego żona poruszali się nie tylko przewidzianymi w programie oficjalnej wizyty drogami. Zostaliśmy zabrani po uprzednim zmyleniu tropów na kolację, która była spotkaniem z ludźmi ze znaku. Mazowieckim Tłowiczem. Przeżyliśmy wtedy coś nam niezwykle bliskiego i poprawnego. Mianowicie otwartość tych Polaków. Rozmowa nie ograniczyła się do kurtuazyjnej pogawędki, lecz natychmiast po pierwszych zdaniach zaczęła się toczyć wokół spraw istotnych. Ta podróż była w naszym życiu momentem przełomowym. Właśnie to zetknięcie się z chrześcijanami, takimi jak Turowicz czy Stomma, spowodowało, że mój mąż podtrzymywał kontakt z Polską. Ja natomiast nie zapomnę nigdy, gdy Stomma, nieoczekiwanie za jakąś kolumną, wcisnął mi w rękę krzyż. Nagle zaistniał jakiś związek, Dietrich Bonhoeffer urodził się na początku XX wieku we Wrocławiu. Na początku XXI wieku poeta z Wrocławia Tadeusz Różewicz napisał w wierszu Nauka Chodzenia. Siedzieliśmy w cieniu drzew w małej piwiarni koło kościoła Świętej Elżbiety. Bonheffer czytał mi swoje wiersze pisane w Tegel, Langestrekt auf meiner Pritsche, stare ich auf die Graue Wand. Patrzyłem na światło, na jego pomnik bez głowy i ramion. A może Bóg wystraszył się i opuścił Ziemię. Zamiast odpowiedzieć na moje pytanie, położył palec na ustach. Czy to jest znak, że nie chcesz? Że nie możesz odpowiedzieć na moje pytanie? Spytałem go drugi i trzeci raz. Wtedy podniósł na mnie oczy. Znów palec położył na wargach. Wstał i odszedł szedł za Chrystusem. Naśladował Chrystusa. Teatr Polskiego Radia przedstawił audycję Wacława Stawnego powieszony na rozkaz Führera. Krótka opowieść o pewnym Niemcu i dwóch domach w Szczecinie. Wystąpili Joanna Jerzewska, Andrzej Ferenc, Jarosław Gajewski, Krzysztof Kołbasiuk. Reżyseria Wacław Stawny. Realizacja akustyczna